Wszyscy winni są. Rozpacz płynie rzeką poprzez świat. Rozpacz płynie rzeką poprzez świat. Rozpacz płynie rzeką poprzez świat. Rozpacz płynie rzeką poprzez świat. Rozpacz płynie, poprzez świat. Rozpacz płynie rzeką poprzez świat. rozpaczy płynie rzeką świat. Wszyscy winni są.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 Studio Fixum. W każdą sobotę o 17.00. Niedzielę o 19.00. Wycz podróż do bliskich nam krajów. Audycja. Alternatywne. Rambory! Autopromocja. Reklama. A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja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 Reklama Wstań z martwych Z Radiem Afera Oto finałowe pytanie o milion W naszym teleturnieju Jak nazywa się polska seria komiksowa O dziedziczce fortuny Stanisława Krola na historia. Jest... Ale...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 Wybiła godzina 15, zatem czas na prosto z kadru Wasz kącik komiksowy w Radio Afera Wita się z Wami jak zwykle Joanna Roszak I Wojciech Nelec. Witamy Was w kolejnej podróży po świecie komiksu I dzisiaj będzie ciekawie To... Na pewno Różnorodnie Różnorodnie, no zawsze tak staramy się, żeby było różnorodnie a Potem wychodzi tak, że Siedzimy i gadamy, nie wiem, godzinę o DC albo Marvelu Albo o Niezalu Albo o Niezalu Nie, no, wydaje mi się, że w miarę się udaje utrzymać tą, tą różnorodność Nie, no, jest, jest yy, Tak, wiesz yy, Wypoziomowane to wszystko, moim zdaniem Tak, dokładnie Zanim wam powiemy co Was będzie dzisiaj czekać, to a propos różnorodności i niezalu, to warto wspomnieć, że już niedługo kolejna edycja Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej. No tak, a mamy jeszcze do tego trochę czasu, więc na pewno jeszcze będziemy mówić y, trochę więcej o, o właśnie tym wydarzeniu w następnych audycjach. Tak, no bo y, sama impreza ta taka szeroko dostępna, znaczy może nie tyle, że szeroko dostępna, tylko ta jakby część, którą najbardziej wszystkich interesuje, gdzie są darmowe komiksy i tak dalej. To jest 18-19 kwietnia. To wszystko w Bibliotece Uniwersyteckiej. Wcześniej, w we wcześniejsze dni są jeszcze wystąpienia takie bardziej naukowe. No a co do tego, czego możemy się konkretnie spodziewać, to z jednej strony możecie sobie wejść na social media, wydarzenia, ale też za tydzień będziecie mogli posłuchać e, rozmowy z jednym z organizatorów, gdzie też może do, dowiecie się kilka ciekawostek na pewno odnośnie e, samego eventu. No i my z Joanną też tam będziemy, e, przygotujemy tradycyjnie e, zbiór rozmów, których e, będziecie mogli posłuchać e, tydzień po imprezie. I podzielimy się wrażeniami. Tak jest, dokładnie tak. E, no dobra, Joanno, a w takim razie na czym ta dzisiejsza różnorodność będzie polegać w audycji? No mamy trochę i amerykańskiego komiksu, ponieważ yy, razem będziemy rozmawiać o kolejnym tomie Batman Superman World's Finest tom trzeci, sprawa metamorfo. Uh -huh. Ja jeszcze od siebie mam komiks od Wiktora Hakmanga, hak yy, Wędrowiec, także już bardziej europejsko. A ja pojadę tak niby amerykańsko, no bo Studios, ale trochę jakby kanadyjsko, bo jeden z twórców jest kanadyjczykiem. Małe Arkana, ale tam drugi, bo o pierwszym już rozmawialiśmy. Jeff Lemire jest pomysłodawcą tej serii, także no faktycznie, chyba jakby wszystko z takiej różnej parafii Wyjdzie. Dla każdego coś miłego. Tak jest. No, czy coś miłego to się okaże. Poprzednie audycje możecie znaleźć na YouTubie, tam jest nasze archiwum. Możecie też nas znaleźć na Facebooku, gdzie co tydzień zawsze możecie zerknąć na to co e, się szykuje na kolejny odcinek. Możecie tam zostawić e, jakiś ślad po sobie, na przykład, że słuchaliście, e, czy ko, nie wiem, skomentować. Albo napisać nam, że nie mamy zupełnie racji i się nie znamy. Tak jest. Jakby zachęcamy, zachęcamy. E, I jak, e, jak nas znaleźć, no wystarczy że w każdych z tych portali wpisać po prostu. Prosto z piadru. Tak jest. Także co? Zapinamy pasy i ruszamy w podróż? Tak jest. <grymne> Jedziemy. Jedziemy. <grymne> Bywamy do was po przerwie z pierwszym komiksem, komiksem pod tytułem Wędrowiec. Od y, holenderskiego, niderlandzkiego twórcy Viktora Hachmaga. Nie spotkałam się z tym autorem. On jest, wierząc y, opisowi, raczej właśnie y, ilustratorem, projektantem, który też komiksem zajmuje się tak trochę eksperymentalnie. Wydawał y, różne zbiory na swoich krótszych y, historii, wędrowiec jest taką jest jednym z takich dłuższych komiksów, i opowiada o postapokaliptycznej po wizji Ziemi, gdzie śmietanka najbogatszych żyje w y, takiej. Oczywiście chronionej, luksusowej kopule, która ma imitować y, dawne, dawne miasta, y, a sama ziemia już jest zniszczonym praktycznie pustkowiem. Y, y, I na tę ziemię trafia Geo, który pracuje jako, można powiedzieć, śmieciarz, <gry> który właśnie z tego bogatego miasta wywozi y, resztki na tę już zniszczoną ziemię i niestety rozbija się na tej Ziemi. I musi próbować wrócić jakoś do domu. Ja przez moment już się bałem, że powiesz, że geo, który jest geodetą. Nie, geo, który jest wędrowcem i właśnie próbuje y, ze powierzchni planety dotrzeć na taką satelitę, która unosi się nad tym całym no, osnutym prawdopodobnie jakimiś toksycznymi wyziewami pustkowiem. Jest to komiks taki dość metaforyczny, ponieważ Geo w którymś momencie znajduje y, książkę, jest to Burza Szekspira. Y, bardzo ważnym motywem w tym komiksie jest deszcz. Mm. <grych> Więc, y, czy trzeba znać Burzę Szekspira? Wydaje mi się, że nie. Ponieważ y, Geo tak trochę Traci zmysły już podróżując po, te, po tej planecie. Cały komiks jest podzielony na cztery części od pór roku, wiosna, lato, jesień, zima. E, więc no, on spędza sporo czasu na tej powierzchni, jak, jak to sugeruje, starając się przetrwać. No i właśnie też coraz bardziej obserwując to, jak, czym ta Ziemia tak naprawdę jest. On jest sam na tym bezkresnym, bezkresnym cmentarzysku, można powiedzieć, znajduje i straszniejsze rzeczy, i piękniejsze rzeczy, no ale w dalszym ciągu Mierzy się przede wszystkim z samotnością W tym wszystkim hmm. I mierzy się też trochę z tym, że Ktoś w którymś momencie go zaczyna szukać jednak Mimo wszystko uh -huh. I co wtedy się dzieje dalej Jeżeli chodzi o samą historię Tak jak mówię, jest bardzo europejska W tym względzie <głos> Tak, jest Każdy może to ją zinterpretować Trochę inaczej Dla mnie, tak jak mówię, przede wszystkim o takiej samotności zastanawiałam się trochę, czy nie jest jakąś taką metaforą depresji momentami, ale to wydaje mi się takie dosyć otwarte otwarte do interpretacji, do interpretacji. na pewno są takie nawiązania właśnie do burzy, bo i pojawia się tak jakby w tej postaci Ariela z, z burzy Szekspira, którą Geo czasami widzi jest ten deszcz właśnie i, i ten motyw właśnie jakiejś takiej burzy jako, jako zjawiska atmosferycznego, masek i tak dalej. No i sama historia jest trudna mi się wydaje, żeby z niej wyciągnąć wiele więcej. Więc tutaj nie jestem do końca pewna co o tym sądzić. Jeżeli chodzi o grafikę, ten komiks jest naprawdę fajny. Mi się podobał jego wygląd jego, to, jak jest narysowany i to, że on ma czasami takie toksyczne, wręcz nowe kolory, co nie jest chyba aż tak powszechne w jakichś komiksach postapokaliptycznych, bo jak, my się, jak mówimy postapokalipsa, post apokalipsa to myślimy raczej takie... Smutne, wyblakłe kolory. Tak, szaro-brudno, a tutaj raz, że ten komiks się zaczyna, to mamy sugerowane, że jest bardzo gorąco. I to jak on jest narysowany, to oddaje to jak jest gorąco. Aha. Jest tak, tak śmiertelnie wręcz upalnie i martwo. I ten, na przykład to słońce, które czasem wschodzi, ten, ten, to światło, ono sprawia wrażenie, jak było namalowane tymi takimi zakreślaczami pomarańczowymi. A. Jest tak intensywne i to mocno się odbija od innych innych kolorów um, i daje to naprawdę ciekawy efekt. Zwłaszcza jak są takie rozkładówki, gdzie no Geo właśnie ma swoje... No już takie, można powiedzieć, o mamy w którymś momencie. Aha. Więc graficznie widać, że tutaj autor jest przede wszystkim ilustratorem. Aha. Ale samą treść, no tak jak mówiła, ciężko mi tutaj trochę stwierdzić. Tylko to jest skierowane, jeżeli ktoś nie czuje się pewnie w komiksie europejskim, to wydaje mi się, że może mu nie podejść. Jeżeli ktoś tutaj chce się odważyć yy, i zderzyć właśnie z jakimś takim bardziej metaforycznym tekstem, to... to polecam, bo może, może faktycznie można wydrapać z niego coś więcej. Także dla odważnych i dla chętnych do wdania się w podróż Wędrowiec od Wiktora Manga od wydawnictwa Jak kind of kind of One soul, One prize, One gold, One be Wracamy do prosto z kadru i kolejnego komiksu. Ja zabiorę nas w trochę inne rejony, bo Joanna mówiła o depresyjnym postapo, a ja was zabiorę do depresyjnego małego miasteczka. Spokojnie, potem będzie lepiej. Potem będzie trochę weselej, zdecydowanie. Słuchajcie, wracamy do serii Małe Arkana. To jest tytuł oryginalnie wydawany przez Boom Studios u nas w Polsce przez Mucha Comics. Niedawno dostaliśmy tom drugi. Za scenariusz odpowiada kanadyjski e, twórca Jeff Lemire. On również ilustra wykonuje ilustrację wraz ze wsparciem e, lecji e, kan e, Kanoniki. E, no i jeszcze mamy kolory, które również robi Lemire e, wraz z Patricio e, Delpeczem. Pamiętam, że przy pierwszym tomie miałem takie specyficzne wrażenie, że to jest komiks, po którym widać, że jesteśmy od już dłuższego czasu w takim stylu tworzenia komiksów, że się robi zeszyty pod wydania zbiorcze, że mamy te jakieś tam około 5-6 zeszytów, które muszą być tworzone jakby z tą wiedzą, że no musimy coś mieć takiego, co będzie taką klamrą, która będzie się idealnie składać na właśnie tą pierwszy, tą drugi etc. etc. No takie mieszane odczucia trochę z tego powodu sama historia jak zapewne się domyślacie po tytule dotyczy takich rzeczy bardziej magicznych mistycznych, karty Tarota i tak dalej zresztą drugi tom nazywa się Koło Fortuny i nie chodzi o turniej, żeby była jasność swoją drogą jak teraz zostało powiedziane koło Fortuny, to nie tyle przypomniał mi się teleturniej z telewizji, co gra na Amigę, którą mieliśmy e, lata temu właśnie po polsku z kołem Fortuny i od razu mi zaczął grać dżingiel e, z tego w głowie. Mniejsza z tym, przepraszam za tę... E, <grym>, dygresję. Za tę dygresję, tak. E, w każdym razie y, nasza główna bohaterka e, Teresa no, jest tego typu postacią, która jest ciężkim człowiekiem. Um jeśli chodzi o przebywanie w jej towarzystwie. Generalnie cała fabuła składa się na to, że wraca do swojego rodzinnego miasteczka, żeby się zająć ciężko chorą mamą na raka, która właśnie prowadzi ten swój biznes uróżbiarstwa, przypowiadanie przyszłości, czytania z, właśnie, nie wiem, z linii papilanych, z kart, jakby wszystkie te, te rzeczy, jakby co z tym związane. No i nasza główna bohaterka no, ma duży konflikt ze swoją matką, nie dogadują się jest to dosyć jasno pokazywane tak samo jak też zaznaczone mocno, że no ona nie wierzy w te wszystkie rzeczy, no i też poznajemy poprzez wspomnienia bohaterki i narrację, że miała dobrą relację ze swoim dziadkiem. No i jak to też było, bywa w komiksach, w których ktoś wraca po latach do jakiegoś miasteczka, no to mamy też jakieś spotkania po latach, które kończą się gorzej lub bardziej gorzej. <sum> Drugi tom... Muszę przyznać, że zrobił chyba wrażenie na mnie lepsze. Głównie dlatego, że Lemir bardziej się w nim skupił na tych rzeczach, które wychodzą mu najlepiej. Bo generalnie to, co teraz mówiłem, że miało, miało mało miasteczkowy klimat, rodzina, konflikty rodzinne i tak dalej, to jest takie, o, zgaduję po jednej nutce, to jest komiks Jeffa Lemira najprawdopodobniej na jakieś 98%. mu zawsze dobrze wychodzi i ten drugi tom, no okej, okay, jakby nadal jesteśmy w tej sferze tego tarota, magii i tak dalej, ale gdzieś to tak troszeczkę idzie na bok i bardziej skupiamy się jednak na Teresie i tym, jak ona sobie mm, próbuje ułożyć te relacje, które były ciężkie, z y, przeszłości tego jak to nam współcześnie pokazano więc mamy rozmowy mamy to jak ludzie się ogarniają nawzajem jak główna bohaterka się trochę ogarnia albo przynajmniej próbuje się ogarnąć i na podstawie tych y, doświadczeń, które też, y, których byliśmy też świadkami w y, pierwszym tomie Teresa próbuje się w jakiś sposób jednak y, wdrożyć w ten aspekt magiczny, bo Teresa potrafi yy, jakby wejść jakby faktycznie w, w to wszystko. Mamy tutaj specyficzny wątek, tajemnice i tak dalej. Tutaj nie chcę za bardzo spoilerować, ale jakby głównym clue jest to, że próbuje yy, przestać to odrzucać, a próbować to, nie, nie wiem jak to się ładnie po polsku mówi, Embrace it. Yy, przyjąć. Przyjąć to, tak? Otworzyć się na to i zobaczyć, gdzie ją to zaprowadzi do tego stopnia, że jakby otwiera ponownie za matkę ten salonik, do którego można przyjść i dostać wróżbę tutaj również za jakby namową jednej z byłych przyjaciółek. I to jest bardzo fajny motyw, bo właśnie trochę bardziej mamy więcej tego małomiasteczkowego klimatu, takich zwykłych relacji z ludźmi, z problemami wszelakimi i taki ten komiks się stał bardziej cozy, aniżeli taki wstrząsająco, tragiczny, tajemniczy, aczkolwiek no te elementy też tutaj nadal są, tylko gdzieś tak trochę bardziej na boku, tak jak mówiłem. Artystycznie, wizualnie y, komiks nadal y, no trzyma dobry poziom. Chyba nie pamiętam, czy tak to też mówiłem przy okazji pierwszego tomu. Lemir ma dosyć specyficzną kreskę, która wydaje mi się nie zawsze przypada do gustu, bo to nie jest jakaś taka ultra może, może inaczej, nie że ultra realistyczna, ale Lemir sobie pozwala na jakąś tam formę karykatury. Tak, że... To jest trochę jak z Bartonem i jego filmami, nie? Tak. Są, Jak widzisz po prostu jak wyglądają postaci, to wiesz, że to są filmy Bartona, to tak samo jest z Lemirem, że jak widzisz, jak wyglądają postaci, no to wiesz, że to są rysunki Lemira trochę, nie? Tak, no, jak sobie tutaj utwarłem na losowej stronie, gdzie mamy Teresę w towarzystwie jednego z mm, policjantów, który jest mężem i były przyjaciółki, były jej partnerki właściwie i widać po prostu te głowy z tymi takimi małymi oczkami, noskami, ustami. W Postacie zawsze wyglądałem takie zmęczone. Oj, tak, zdecydowanie. I wizualnie też, co mi się y, tutaj podoba, to co jakiś czas się przewija jakby układ kadrów, który jest, no układem kart stara, Starota. Jest takich sekwencji co najmniej dwie, które mi tak zapadły w głowie, ale jest szczególnie jedna taka sekwencja, gdzie Teresa znowu ma rozmowę ze swoją matką, gdzie te karty nie są w bałaganie, ale im ta rozmowa idzie bardziej w głąb, to te karty zaczynają być coraz bardziej porozrzucane, aż w końcu, kiedy jesteśmy w takim punkcie kulminacyjnym, gdzie już po prostu jest naprawdę te emocje biorą górę no to, to te wszystkie kadry zaczynają być takie nieregularne, takie właśnie bardzo mocno y, zaburzone, więc to są takie małe elementy które nam przypominają, jaką moc ma narracja wizualna w komiksie, jaka ona jest bardzo ważna, jak każdy składnik narracyjny w komiksie jest ważny, że to nie jest tylko słowo, to nie jest to, że narysujemy poprawnie postać do zinterpretowania, że tak ona, nie wiem, podnosi rękę do góry, a nie, że stała sztywno przez cały czas z ręką w górze, ale no, są właśnie są kadry, przestrzeń między kadrami. To powoduje, że no, mamy do czynienia z czymś, co faktycznie no, jest zrobione jako komiks, bo ktoś ma na to pomysł jako komiks. E, zabrzmiało to trochę znów jak dygresja, ale jakby nie było. Fajnie jest, kiedy są komiksy, które nam przypominają o tym, że te medium ma bardzo dużo do zaproponowania. I choć nie są to aż. Jakby nie mamy tego przez cały komiks bez przerwy, ale jest tego wystarczająco tyle, że powoduje, że ta lektura jest dosyć angażująca, właśnie wizualnie. I wydaje mi się, że ten drugi tom faktycznie trochę wynagradzał mi bycie takim. Meh, przy, przy, przy jedynce, bo ta jedynka brzmiała po prostu jak typowy kolejny Lemir i ta dwójka w sumie też taka jest, ale w lepszym wydaniu. I ten y, typowy Lemir, ale tak pozytywnie. Tak, tak. Wtedy to było tak no, dosyć neutralnie, bez jakichś y, wybuchów. No podejrzewam, że jeśli będzie to twój pierwszy komik z Jeffem Lemirem, no to prawdopodobnie taka osoba będzie bardziej tym zaintrygowana. Ja już ich trochę mam za sobą, więc po prostu trochę wzruszałem ramiona Nami a w dwójce przez to, że właśnie mamy trochę więcej wgląd w postaci, a nie w te wszystkie magiczne rzeczy dziejące się wokół, no to już tak trochę się poczułem bardziej w domu. Także po drugim tomie jestem bardziej zaintrygowany. Co jest dobrą oznaką I mam nadzieję, że was to również zainteresuje I tak, myślę, że coś tutaj W tym komiksie dla siebie Znajdziecie niezależnie od tego, czy interesuje was Taka tematyka Bo to nie jest coś, z czym ja mam do czynienia Na co dzień, ale zawsze fajnie poczytać Być może, jako że się na tym nie znam to może coś pomijam, że coś tu jest źle jednak pokazane ale mam nadzieję, że tak nie jest mam nadzieję, że Jeff Lemire Lemir robi dobry research, jeśli to też nie był jego konik w każdym razie Mały Arkana tom drugi z wydawnictwa Mucha Comics z jakim wracamy do was, to Batman i Superman World's Finest. Tom trzeci, sprawa metamorfo. Więc tutaj już będzie sztampowo. Tak, Super bohatersko, ale... Majtki na rajtuzach są. No. Batman, Superman, bo to jest seria Marka Wade'a, do której większość rysunki robi Dan Mora. Nasz Pani Zbawca, tak? Tak. Tamara Bonvillen odpowiada za kolory. I, kurczę... Muszę powiedzieć, że World's Finest od samego początku wywołał takie bardzo pozytywne doświadczenie i emocje, jeśli chodzi o komiks superboatewski, bo to jest takie feel good. Tak, e, bo to ma sobie, sobie taką z jednej strony prostotę tych komiksów złotej ery i takich przygód y, trochę no, śmiesznych momentami, uh -huh. a z drugiej strony ma ten yy, i żart, i takie rozbuchanie jednak tych współczesnych komiksów, tak jeżeli chodzi o to, jak te komiksy wyglądają i jak, jak przebiegają w ogóle te przygody. to no, tak Mamy jest. dużo postaci, yy, jakieś... Yy, no, no, te komiksy też są super narysowane właśnie przez uh -huh. to, że, że, że robi jeden Mora, także yy, bardzo, bardzo tak trafiają, mam wrażenie, do, do wielu osób i dla mnie ten trzeci tom w dalszym ciągu był, naprawdę dobrą zabawą. No właśnie, też to chciałem powiedzieć, że ten trzeci tom jakby nadal utrzymuje poziom, jakby nadal nie zwalniamy, jeśli chodzi właśnie o tą ilość różnych postaci, motywów, które łączą je wszystkie ze sobą, no ale też po prostu jest to dobra lektura, jest to dobrze napisany komiks, który trzyma, może nawet nie tyle, że w napięciu przez cały czas, bo takby ta tajemnica w środku, która jest, ona nie ma być jakoś specjalnie zawiła i skomplikowana i trudna do rozgryzienia. Tak, no właśnie to, to co mówiłam o tej prostocie tych komiksów, mm -hmm, tak. o tej ery, to to, że pojawia się czasami ten zło, którego trochę, no, mógł być każdym innym złolem mm -hmm. tak naprawdę, ale tu chodzi o to, że Batman nazywa Supermana swoim przyjacielem i zbijają piąteczki. To, co mi się podobało w tym komiksie, się to to, że w tym tomie dowiadujemy się w końcu, jak wygląda randka. Robina. robina i Supergeru. Tak, w ogóle to jest zabawne, że i w drugim tomie mieliśmy taką jedną przerwę, jedną zeszytową tak. na robina, i teraz znów mamy tą przerwę. Fajnie zobaczyć y, osadzenie czegoś w takim y, właśnie gruncie y, osobistym, personal. Y, casualowym, o w sensie, że w cywilu, ale nadal w przebraniach, nie? Tak, w cywilu, ale nadal w przebraniach, y, co już było tym pierwszym takim wzmiastudnionym tego, że ta randka raczej nie będzie udana, bo tak. absolutnie uwielbiałam, podobało mi się to, że no bo ten, ten zeszyt to jest pierwszy właśnie początek tej historii to to, czy yy, to moment, w którym dzień po randce, tam Batman i Superman pytają odpowiednio swoich e, młodszych kolegów jak, jak przebiegła ta randka i e, Robin siedzi rysując strój disco winga i stwierdza, że on zmienia tożsamość. <grym <grym <grym <grym> Właśnie dużo takich, takich żarcików e, w, tym, w, ty, w tym World's Finest. To, że na przykład Bruce zauważa, że coś jest nie tak z Oliverem Queenem, ponieważ nie mówi do niego per Bruce'u, tylko Wayne, e, to, że właśnie gdzieś tam ktoś go tryka łokcie i mówi hej trenerze, czy możemy wrócić na, na boisko właśnie w temacie tego, czy hej, możemy już wrócić do superbohaterzenia jest to taki uroczy komiks i, tak. i to tak dobrze, dobrze robi na serduszko no bo ta główna historia odnośnie tej sprawy metamorfo polega na tym, że mamy morderstwo pewnego bogatego człowieka i zaczyna się śledztwo, tylko że śledztwo no, się komplikuje, jak to zwykle bywa, do tego stopnia, że jedna z naszych głównych postaci trafia w bardzo specyficzne okoliczności, gdzie ja, ja, ja na początku, jak zanim przywróciłem stronę, żeby zobaczyć ten reveal, to się nie spodziewałem, że... Ja też nie, no. ale mnie strasznie rozbawił. W ogóle to, y, jeżeli chodzi o to morderstwo, to y, wiemy, że komiks rysuje Dan Mora. Mhm. Wiem, że każdy rysowany przez Dana Mora jest piękny. E, na przykład właśnie tu, tuż przed tym revealem, o którym mówisz, jest taki kadr z... Jimmy Olsenem mm -hmm. na całą stronę. Tak. I mój Boże, Jimmy Olsen? No cóż. Mówisz, że hotuwa? Hotowa, no. Mm. Eee, no, e, ale wchodzę do Jimmy Olsena. Chciałam powiedzieć też, że w świecie DC jest bardzo dużo ciemnowłosych niebieskołokim mężczyzn, którzy <laughs> zajmują się super bohaterzeniem e, i pojawia się też na przykład właśnie takiej retrospekcji ta ludzka postać metamorfo, mm -hmm. czyli Rex Mason. Trochę ciężko stwierdzić czasami, czy to jest Batman, czy nie Batman, czy ktoś inny. Bo, tak jak mówię, ciemno włosy, niebieskie oki, kolej z, z szeroką klatą. On się mm. tutaj uśmiecha, więc na pewno nie jest Bruce Aha, Wayne. no to nie jest Bruce Wayne. Tak, Brusłań kiedy jest bez maski, też się nie uśmiecha. Ale tak, yy, no to jak to jest narysowane, to jest właśnie też super. I bardzo mi się podobało też Metamorfo jako postać, uh -huh. ponieważ no ja się z nim zetknęłam w filmie Superman uh -huh. i byłam trochę bardziej yy, ciekawa, o co chodzi z tą postacią. I tutaj mamy takie lekkiego backstory. Można, można go poznać trochę lepiej niż, niż to, co było w filmie. I jest on takim no zarzewiem. Tego, tej, tej zagadki kryminalnej, no bo to on w pierwszym odruchu jest pierwszym takim podejrzanym o to morderstwo, więc pytanie, Ty. czy to on zrobił, czy nie on zrobił i jak do tego doszło w ogóle. Mhm. Więc y, tutaj się dzieje W ogóle to jest tak, że teoretycznie ta historia Całkiem nieźle funkcjonuje Jako taki niezależny byt W sensie, że możesz sięgnąć po ten trzeci tom I przeczytać tą historię I jakby będzie ok, Aczkolwiek na pewno zyskuje, jeśli czytało się Co najmniej jedynkę jeszcze Tak, no bo w jedynce jest też wspomniane O tej rance tak, i, i, i I się przewijają po prostu też postaci Które jakby tam też trochę szerzej poznaliśmy i, i ten finał jest taką fajną, superbohaterską nawalanką, w sensie wiesz jak to czasem jest, że komiksom w sumie niezależnie czy to są superbohaterskie czy nie, ale chyba przy superbohaterskich najczęściej się to pojawia, że dostają się tym komiksom, bo, bo nie są tym, czego ludzie oczekują, to znaczy wiesz, że wiesz, przychodzisz do włoskiej restauracji i narzekasz, że nie zjesz nie wiem, polskiego kotleta schabowego z ziemniakami, nie? W wiesz, co mam na myśli. To tu mówisz, że w super y, bohaterskim komiksie musi być na Nie, chodzi mi o to, że ktoś sięgnie po komiks super tego typu i powie, że no jest kiepski, bo polega na tym, że się tylko biją. I mam takie... Wow, niesamowite. Trochę tak, ale trochę też to, to że oni się jest właśnie ta superbohaterska nawalanka i tyle tych postaci, bo ich naprawdę jest bardzo sporo tutaj w tym komiksie, bardzo różnorodnych, ma sens. I... Tak, ma sens, bo nawalankę można napisać dobrze i źle. Tak. To nie jest tak, że każda nawalanka jest taka sama, bo jednak stawka jest istotna, to, jak sobie postaci radzą, jakie współprace się odbywają, czy interaktują ze sobą jacyś bohaterowie, którzy na co dzień właśnie nie mają ze sobą styczności, albo czy są jakieś takie niespodziewane sojusze w trakcie. Na zasadzie wróg mojego wroga jest moim, yy... Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. przyjacielem. O, właśnie. Bo chciałem powiedzieć teraz zombie, zombie, zombie. Wróg mojego wroga jest moim wrogiem. Nie, nie, nie. To, to, to aż tak to nie. Nie, tutaj faktycznie są te, te dziwne sojusze i, i są te postaci drugo- i trzecioplanowe ze świata DC, które no, są częściowo takimi smaczkami i są po prostu wrzucone po to, żeby ten świat ożywić mhm. i poszerzyć. A częściowo są też po to, bo one po prostu najzwyczajniej się świecie pasują do tej historii uh -huh. I, i to jest fajne też, że Mark White nie boi się tutaj sięgać po, po takie postaci, po takie motywy gdzieś, które mm, po prostu pasują do, do fabuły, a niekoniecznie muszą być jakoś tak mocno sprawiedliwione tym, że żeby to było rzeczywiste i żeby to właśnie było takie kolorowe i rajtuzowe w tym wszystkim. Wcześniej mówiłaś o komiksie nawiązującym do Szekspira i teraz mi się otwarła strona. <grym> <grym> tak, i jest metamorfo stojący z czaszką w, w ręce. Więc no, no, no też są takie, takie smaczki, jest to w dalszym ciągu komiks głównie, mam wrażenie, takie przygodowo momentami komediowy, lżejszy, ta stawka nie jest nawet jak jest wysoka, to nie jest aż tak wysoka i to yy, nie jest właśnie to, że w tym momencie wywracamy cały świat komiksowy do góry nogami, robimy jakiś kryzys czy jakiś inny mhm. reset, tylko po prostu może być to wielkie, niż, większe niż życie, ale, ale tak, taki znajomy i bezpieczny sposób. I frajda, przede wszystkim frajda. Tak, taka frajda. Także co? Myślę, że jest to jednoznaczne, że bardzo polecamy tę serię nadal. Tak, w dalszym ciągu. Jestem ciekawa, co będzie w kolejnym tomie. Czy w dalszym ciągu Jimmy Olsen będzie zaskakiwał? <laughs> no mówię, no świetnie narysowany, ale jak każdy przez Daną mm, orę, no. Jest świetnie narysowany, tak, rozumiem. Ma biegi. Mhm, Rozumiem, rozumiem. <laughs> Także Batman, Superman, World's Finest tom trzeci z wydawnictwa Egmont. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, w którym Joanna rozpływała się nad pięknością Jimmy'ego Olsena w wykonaniu Dana Mory. Tak, owszem, był Dan Mora i World's Finest Batman i Superman, ale też, jeżeli chodzi o estetyczne doznania, to był wędrowiec od wydawnictwa Egmont. I jeszcze mały Arkana, tam drugi z wydawnictwa Mucha Comics. No i to by było chyba na tyle w tym tygodniu. Tak jest. Słyszymy się za tydzień, mam nadzieję. Jak zwykle. Jak zwykle o 15 w sobotę, także do usłyszenia. Pa! Pa! 絆のに